Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a na początek Stany Zjednoczone i kolejne krytyczne słowa Donalda Trumpa w kierunku NATO. Na wiecu w Phoenix w Arizonie amerykański prezydent stwierdził, że już był całkowicie bezużyteczny w sprawie Iranu. Teraz, gdy sytuacja w Cieśninie Ormus już prawie się zakończyła, otrzymałem telefon od NATO z pytaniem, czy potrzebujemy pomocy, powiedział Trump. Odpowiedziałem im, że dwa miesiące temu chętnie bym z niej skorzystał, ale teraz naprawdę już jej nie potrzebuję, dodał prezydent USA na organizacji amerykańskich konserwatystów Turning Point. Donald Trump powtórzył, że Stany Zjednoczone wejdą do Iranu, aby zabrać pył jądrowy i sprowadzić go z powrotem oraz, że Iran nigdy nie będzie miał broni jądrowej. Pył jądrowej to termin nietechniczny odnoszący się do wzbogacania Uranu. Tymczasem szef irańskiego parlamentu grozi, że Iran ponownie zamknie cieśniny Ormus, jeśli USA nie zakończą blokady irańskich portów. We wpisie na platformie X Mohamed Bager-Galibaw dodał, że przepłynięcie przez cieśninę będzie odbywać się zgodnie z wyznaczoną trasą i tylko za zgodą Iranu.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 Rolnicy czekają na deszcz, w rzekach jest coraz mniej wody, Polska zmaga się z suszą. W pasie od Wielkopolski do Mazowsza wilgotność wierzchniej warstwy gleby spadła do zaledwie 10-20%. Na polach jest ekstremalnie sucho, mówi Michał Domachowski, rolnik z Kujawsko-Pomorskiego. Nie chcę ulewy, ja chcę po prostu chociaż regularnych deszczy, chociaż żeby spadło przeciągu najbliższego okresu 10 litrów, żeby te rośliny faktycznie mogły odżyć i w pełni zregenerować się jeszcze po okresie zimowym. Jeśli przeciągu półtora, dwóch tygodni się to utrzyma, to już będziemy mówili o klęsce. Hydrolodzy zwracają uwagę na poziom wody w rzekach, a IMGW informuje, że wciąż dominują jego spadki. To są aktualności jedynki.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 Tłumaczy rzeczniczka bydgoskiego lotniska Waleria Romanczuk. Z Bydgoszczy do Frankfurtu można polecieć polskimi liniami lotniczymi, ale trzeba się wtedy przesiąść w Warszawie. Na koniec zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Krystyna Prońko, Natalia Kokulska, Ania Rusowicz, Paktofonika, Krzysztof Cugowski i inni artyści wystąpią podczas spektaklu muzycznego Wiek Radia. Solistom w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie będzie towarzyszyć Orkiestra Polskiego Radia. To będzie kulminacja obchodów stulecia radiowej jedynki, mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra. Zabrzmi muzyka, którą słuchacze Jedynki na pewno znają i na pewno lubią, ale zabrzmi ona w trochę innej wersji przygotowanej przez Luka, czyli Łukasza Rostkowskiego, który wspólnie z zespołem Polskiego Radia, z działem Archiwum przede wszystkim, przygotował taką opowieść o tym, jak to stulecie Polski, stulecie Jedynki, stulecie Polskiego Radia zapisało się w dźwięku. Także będzie to taka spora kula energii, która mam nadzieję przeniesie się po falach radiowych do słuchaczy. Koncert rozpocznie się o 17.00 dokładnie. radiowych do słuchaczy. Koncert rozpocznie się o 17.00 dokładnie, 100 lat od startu pierwszej audycji polskiego radia. Na transmisję tego wyjątkowego momentu, w Wiek jak radia, zapraszamy do radiowej jedynki. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Przed nami ciepły i pogodny dzień. Termometry wskażą od 14 do 18 stopni na przeważającym obszarze kraju. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.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 no to jest taka trochę porównywalna sytuacja, prawda? Proponuję Państwu Wyspę Wiecznej Szczęśliwości i możecie się na nią złożyć. Ja ją narysuję póki co, tak? Mhm. Albo spróbujmy ją sobie wyobrazić. I kto chce mieszkać najbliżej wody morza, to oczywiście musi zapłacić najwięcej. To tak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 to nie handluje własnymi pieniędzmi, a klienci Oni powinni być zabezpieczeni. No, ale oczywiście życie jest bardzo złożone, jaki podmiot jest regulowany lepiej lub gorzej, nadzorowany lepiej lub gorzej, albo w ogóle nie jest nadzorowany, ale w tym przypadku mieliśmy nadzorowany tylko przez inne i, i jakby yy, przez inny yy, kraj, no to potem pojawiają się problemy. Mm. No, co, co, I to więc jeden ryzykowny instrument, jaki są kryptowaluty, w połączeniu z bardzo ryzykownym organizmem, jak, jakim jest giełda, która się zajmuje obrotem, no to stanowi czasami mieszankę wybuchową. Pan Przemysław Kral, który tłumaczy sytuację z krypto, mówi, że ma, ja tu cytuję fragment jego oświadczenia, podjąłem nazwę, wprost cytuję, tak? Literalnie. Podjąłem nazwę o upublicznieniu adresu portfela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 Dość Polskiego Radia 24. Eksperci, z którymi rozmawialiśmy w Polskim Radiu 24 na temat tej ustawy, wskazywali wiele jej wątpliwych e, zapisów, ale gdyby weszła w życie, e, to pozwalałaby na kontrolę nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. KNF mogłaby blokować strony internetowe podmiotów bez licencji lub podejrzanych o oszustwa nadzór mógłby zablokować na 96 godzin rachunek w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa. Firmy byłyby zmuszone raportować do urzędów skarbowych dane dotyczące klientów i transakcji. Firmy krypto mogłyby pokrywać koszty nadzoru KNF. A tak 3 miliony osób, bo chyba tyle jest ludzi, którzy zainwestowali w zonda krypto, musi walczyć o pieniądze na własną rękę. Profesor Bogusław Liberacki, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Z nami dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam panią, panią redaktor. No i co dalej, hmm. panie profesorze, w tej stało sprawie? Stało się coś niedobrego, stało się coś niedobrego z kilku powodów. Powód pierwszy jest to nowa dziedzina działalności, nowy rynek, no i są zaszłości niekorzystne. Powód drugi, każdy rynek wymaga regulacji. Nie ma czegoś takiego jak absolutnie swobodny rynek i są to rynki regulowane. Reguluje się dlatego, że chodzi tu o interesy inwestorów, ludzi, ich pieniądze. Chcemy maksymalnie uchronić ludzi przed możliwymi stratami i jednocześnie chcemy maksymalnie ukrócić ewentualne nieprawidłowości. Kolejny ważny powód, dla którego to powinno być uchwalone w kształcie z uzgodnionego kompromisu, to jest takie, że my mamy do lipca tego roku obowiązek implementacji prawa europejskiego. Nie przyjęcie tej ustawy, nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie powodować sankcje, które będzie stosować, będą stosować instytucje europejskie. I wreszcie ostatni argument, który usłyszeliśmy też w kolejności może wagi ciężaru, ale ważny od premiera o ewentualnych nieprawidłowościach, jeżeli polskie służby mówią, występują nieprawidłowości, to pan prezydent uważam, że powinien to wziąć poważnie pod uwagę. I konkludując, mamy do wyboru trzy możliwości. Nie wprowadzać, tę i tę co okazuje się, że niechcący wybieramy, najgorsza. Dwa, wprowadzić kompromisowe rozwiązania. Pan prezydent kilka kompromisowych poprawek zaproponował. Wiem, że przynajmniej jedna czy dwie z nich zostały uwzględnione. No i w związku z tym przyjąć kompromisowe rozwiązania i patrzeć, to jest rynek nowy. Będzie ewoluował, będą ewoluować także regulacje europejskie. I w razie potrzeby za pół roku, za rok czy za dwa lata po prostu mod modyfikować te regulacje. Ale powstanie podmiot, który będzie to mógł egzekwować prawo. Czyli Komisja Nadzoru Finansowego może być wyposażona w instrument prawny. Komisji Nadzoru Finansowego wolno robić to, co jest zezwolone przez prawo. Prawo na, póki co nie daje Komisji Nadzoru Finansowego z możliwości kontrolowania, monitorowania, sankcjonowania zachowań kryptowalutowych. Jest I to deal. pozwala na to, żeby ludzie wpłacali pieniądze do zamkniętego portfela. Ja nie jestem fachowcem, więc może tutaj jakieś... Językowe błędy w mojej wypowiedzi, się, chociaż uczę się na bieżąco, mogą się pojawić. Ludzie wpłacają do zamkniętego portfela, wpłacają swoje pieniądze, po czym właściciel giełdy kryptowalut mówi tak, wasze pieniądze są, tylko nie mam do nich klucza. Tak to się kończy. Ja bym dodała do tego jeszcze jeden błąd, panie profesorze, bo to jest tak ważna sprawa dla ludzi, że oczekiwałabym także od rządu... Większej chęci współpracy z ośrodkiem prezydenckim w związku z tą ustawą. Ona za pierwszym i za drugim razem trafiła pod obrady w niezmienionym kształcie. Nie można było zmienić czegoś tak, żeby panu prezydentowi i jego otoczeniu było trudniej zawytować te rozwiązania? Wysłu wysłuchałem debaty przynajmniej mhm. części. Dowiedziałem się stamtąd, że coś jednak z poprawek prezydenta uwzględniono. Ale to jeszcze na etapie senatu, a potem już nie. Są to oskarżenia dwustronne. Przedstawiciele prezydenta oskarżają parlament, przedstawiciele parlamentu oskarżają y, kancelarię prezydenta. Jeżeli słyszę wypowiedź przewodniczącej stosownej komisji, że zapraszała przedstawicieli prezydenta, nie skorzystali. Przedstawiciel prezydenta mówi, że zostały zlekceważone y, z, propozycje prezydenta. Więc zdaje się, że tu jesteśmy w kręgu tej złej woli mhm. i wzajemnej walki, ale to wszystko odbywa się kosztem społeczeństwa. I chciałbym, żeby ktoś był wreszcie tutaj rozsądny i skłonny do kompromisu w No ale kto taki, panie profesorze? Najlepiej e, obie strony. Właśnie, bo jeszcze tylko dodam, że pan minister Bogucki zapowiadał, że w ciągu kilku tygodni pojawi się cały, gotowy, prezydencki projekt rozwiązania w tej sprawie. Nie ma czegoś takiego. Zdaje się, że w kwietniu ubiegłego roku zapowiadał, że też powstanie. Czy w październiku, już się pamiętam, poseł Nitrastowy. Mm -hmm w Sejmie cytował. Miało być dwa tygodnie zająć czasu, to jest pół roku minęło i nic nie mam. Także z tego że z tego rysuje się obraz. Po prostu nie, nie no, no, jest... Niekorzystny czego? dla obywateli, właśnie, po prostu. Właśnie. I wie pan, ja jestem propaństwowcem yy, i uważam, że ktoś w tej sprawie powinien być mądrzejszy. Idzie pani, to mi się kojarzy taki dialog między dwo, dwójką dzieci kiedy starsze dziecko mówi, mama, ja jestem taki głupi, żeby być zawsze mądrzejszy. I właśnie nie, nie wiemy, kto tu powinien być mądrzejszy. Uważam, że są pewne procedury. Parlament przygotował projekt ustawy, prezydent zawetował, zgłosił poprawki, część z tych poprawek została uwzględniona. Parlament przedłożył znów projekt ustawy i w tym momencie ja spodziewałbym się, że prezydent mhm. bez przyjemności, ale zakończy tę procedurę, Decydując tak, ponieważ mamy uwarunkowania europejskie, mamy uwarunkowania rynku, to jest rynek rosnący, Ma, pamiętajmy, że z, operatorzy w tej chwili nie rezydują w Polsce w imię ochrony interesów obywateli, wprowadzamy tę ustawę. Można było też skorzystać z rad ekspertów, bo my, jak pan wie, panie profesorze, zapraszamy tutaj do studia. Nie mądrzymy się w sprawach, które są nam, powiedziałabym, w pewnym sensie obce. I nasi eksperci też zwracali uwagę na pewne nadregulacje w tym rozwiązaniu. Można było posłuchać ekspertów. Jeśli wysłuchanie pana prezydenta, jego otoczenia jest ryzykowne politycznie, można było uwzględnić rozwiązania proponowane przez ekspertów i po prostu ochronić pieniądze ludzi, bo niektóre z tych rozwiązań już by obowiązywały na przykład niektóre elementy nadzoru KNF-u w przypadku zonda krypto już by obowiązywały. Tak i to byłoby być może niedoskonałe, ale to byłoby coś, a w tej chwili jesteśmy z niczym w rękach. Nie wiem, czy pan inwestował ja nie, więc na pewno ci, nie, którzy nie inwestowali są z niczym. Inny sposób gospodarowania swoimi zasobami szyją. Mhm. Y jak się y ma Europa po wyborach na Węgrzech, panie profesorze, jak pan zareagował w ogóle na ten wynik? Wyniki był zaskakujące, bo z, z, z, z kilku powodów. Pierwsze zaskoczenie to było to, że to jest większość konstytucyjna i to z tak zwanym zapasem. Drugie zaskoczenie to było to, że pre premier Orban jeszcze tego samego dnia wieczorem zadzwonił i pogratulował. Pamiętajmy, że w polskim obyczaju tego staje się, kiedyś nie było. Trzecie zaskoczenie to jest takie, że premier Orban wczoraj zaczął snuć takie wynurzenia. Bolało jak przegraliśmy, a teraz jest pustka. Także to jest kolejna przesłanka do takiej refleksji, że coś jest innego w obyczajach europejskich. Teraz dla, z punktu widzenia europejskiego zdaje się, że my mamy następujące wyzwanie, które stoją przed nowymi władzami. Po pierwsze, sytuacja gospodarcza w Węgier nie jest komfortowa. Mamy, o, pan jest bardzo łagodny, Tak. Mamy deficyt w budżecie, 5% pro, poziomu produktu krajowego brutto, zadłużenie 75% PKB, czyli przekroczone są wszelkiego rodzaju linii ostrzegawczej wymogi Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej odnośnie nadmiernego deficytu. Trzecia bardzo ważna rzecz, Węgry potrzebują środków europejskich. Pamiętajmy, że mamy zamro mają zamrożone ponad 30 miliardów euro. 30 miliardów euro dla Węgier to jest tyle co równoważnik 200 miliardów euro dla Polski. Jesteśmy gospodarką 6 razy większą. I czy my sobie wyobrażamy to, że moglibyśmy zrezygnować z 200 miliardów euro? Otóż nie. I teraz droga do praworządności, rozwiązanie spraw praworządności mamy ją w Węgrze o tyle ułatwione, że mają większość konstytucyjną. Koalicja z 15 października w Polsce tej większości nie miała. Natomiast pamiętajmy, że... Jednocześnie nadmierny deficyt może stać na przeszkodzie do uruchomienia środków z Unii Europejskiej. Czyli problem jest jeden za drugim nawarstwiający się. I jeszcze jeden ważny problem, czas tak. na wydanie tych środków. My też się spieszymy. Czas ucieka. Prawda? Więc oni będą musieli prawdopodobnie mieć, yy, no nie wiem... Ekstrałożynaryjne jakieś... być ja, może tak. rozwiązania mm -hmm. wydłużenia czasu ale również przy pokazaniu, że zwalcza się te, po pierwsze, korupcje, po drugie, przejawy niepraworządności, no i po trzecie, z, z programu uzdrowienia finansów publicznych. Myśli pan, że mogą liczyć na zaufanie Komisji Europejskiej? To znaczy oni, yy, Peter Modzior może liczyć na takie zaufanie? Nowy rząd zawsze Zdebtał może liczyć na zaufanie wciążki? Komisji Europejskiej. Tak jak nasza koalicja też w swoim czasie dostała takie zaufanie. Doświadczenia są generalnie pozytywne, że tego zaufania się nie zawodzi. I zwłaszcza, że jest skomplikowana sytuacja, pamiętajmy, energetyczna Węgier. Sytuacja społeczna jest skomplikowana. Entuzjazm ludzi dosyć szybko może się przerodzić w uczucie zawodu. Dlatego też premier Węgier, nowy premier Węgier będzie musiał bardzo uważać, żeby nie stracić tego entuzjazmu, zapału, poparcia. No bo nie chciałby pewnie wrócić znów do protestów ulicznych, w ekstremalnym przypadku, jako uczucie zawodu. Węgrzech ludzi, ludziom się żyje źle. Ludziom się żyje coraz gorzej, zwłaszcza na prowincji. Ale zresztą premier Modzior, jak sam mówi, odbył bardzo wiele wyjazdów w teren, także wie jest sytuacja na prowincji. Mamy, a, jeszcze o samym Wiktorze Orbanie. Nie wiem, czy pan miał okazję się z nim zetknąć, poznać go, ale teraz w jednym z pierwszych wywiadów, jeśli nie pierwszym, po wyborach mówi, że czuje ból. Tak, i to właśnie, co wspominałem, to jest takie ludzkie. O! Czuje ból i czuje pustkę. Tak, tak bo bo wobec, dodam, że Wokół pustka. niego krążył, się, krążył świat. Teraz czuję pustkę. I muszę przyznać, że to były takie z momenty, gdzie z moją sympatię zyskał. Tak po ludzku rzecz biorąc. Nie jako premier, nie jako przewódca państwa polityk, tylko jako człowiek. Ja nie mogę mówić o sympatii, yy, mogę mówić tylko i wyłącznie o analizie, ale jeżeli rzeczywiście, żeby nie powiedzieć król Słońca to powiem premier słońce traci władzę, to może pustkę czuć. Premier, przyszły premier Modior będzie też zmieniał swoją siedzibę. Kto wie, czy nie dlatego, żeby kolejny raz na balkonie w budynku obok nie zobaczyć Wiktora Orbana, bo taka sytuacja miała miejsce, ale... Przepraszam, mm. zmiana siedziby jest tutaj symbolem, powrócenia tak. do skromności. Tak. I odwrotu od tej wielkich Węgier. Bo dlaczego nie mają być wielkie w takiej formie, w jakiej są, prawda? Na przykład blisko Unii Europejskiej, a niekoniecznie... jest. wielkie Rosji. w Unii Europejskiej. O właśnie, właśnie, nic nie stoi na przeszkodzie. Ale mamy jeszcze jedno zagrożenie w Europie, bo Bułgarzy w ten weekend będą wy wybierali swoje władze. Mamy do czynienia z byłym prezydentem, który zrezygnował ze stanowiska po to, żeby budować swoją partię. Ma przewagę... Ale te opinie drugi Orban mogą oznaczać inny kierunek niż integracja europejska. O co chodzi z, z panem Romanem, tak? Roman Radew. Radew, przepraszam, tak. Mhm. Chodzi o... Panu prezydentowi Radewowi został jeden rok do końca drugiej kadencji, a trzeciej kadencji mieć nie może. Rzeczywiście Bułgaria znajduje się w bardzo długotrwającym kryzysie politycznym. W ciągu pięciu lat mamy osiem wyborów parlamentarnych rządów kilkanaście. Także z tego punktu widzenia jest czas na to, żeby coś kategorycznego zrobić. To jest pierwsza uwaga. Dwa. Pan Radew podjął bardzo ważne hasła, czyli walka z korupcją. Pod tym względem Bułgaria jest, że tak powiem, nisko notowana w, ta, w tabeli jako walcząca lub wysoko jako skorumpowany kraj. I walka z oligarchami. I na ile się z tego wywiąże walki z oligarchami, to się okaże. Teraz, wyzwania, które stoją przed y, Bułgarią, pamiętajmy, weszła do strefy euro, to jest dużym osiągnięciem, ale jednocześnie jest to wciąż kraj dużo biedniejszy niż przeciętna europejska. Poziom PKB na głowę w, w, w Bułgarii w stosunku do średniej europejskiej to jest rzędu 65%, Polski to 80%. Mhm. Bułgaria jest społeczeństwem ludnościowo sześć razy mniejszym od Polski, ale gospodarka jest osiem razy mniejsza od gospodarki Polski. A zatem zobaczmy jak daleko jest nawet za Polską gospodarka Bułgarii. Jest to oczywiście bardzo duże wyzwanie relacji z zewnętrznym światem, w tym z Rosją. Bułgaria jest postrzegana jako państwo, którym jest generalnie życzliwe podejście do Rosji i Rosjan. Mm -hmm. A sam I Radew jest... jest też sceptycznie, deklaruje to, nawet tego nie ukrywa, sceptycznie nastawiony do natowskiej obecności. Nie życzy sobie rozbudowywania natowskiej obecności w jego kraju. To też yy, cytat nie wprost, ale jednak słowa Radewa. Yy. No i on na przykład uważa, że warto mówić o pokoju zapożyczając rosyjską narrację, czyli rodzaj powrotu do korzeni, czyli sprzed integracji, sprzed rozszerzenia tego czy innego sojuszu. Ma szansę być drugim Orbanem w Europie? Myślę, że nie będzie miał szansy być drugim Orbanem z następującego powodu. Po pierwsze rzeczywiście a to był były pilot wojskowy, który pilotował Migi 29. To jest człowiek, który jest mentalnie blisko w Rosji, ale jednocześnie nie ma własnej partii. To założył koalicję wyborczą. Postępowa Bułgaria. Mają poparcie na poziomie 30%, ale to nie jest jedna partia. I jeżeli będzie miał 30%, będzie poszukiwał partnera koalicyjnego. I teraz jest pytanie, jaka będzie struktura polityczna, partyjna po wyborach, jeżeli będzie, z kim będzie musiał tworzyć koalicję i na jakie ewentualnie kompromisy będzie skazany. No tak, bo większość y, konstytucyjna Bułgarom nie grozi, a przynajmniej nie, według nie ma takiego zagrożenia. Mhm. Zwłaszcza, że Izba Parlamentu czy Zgromadzenie Narodowe Bułgarii to jest 290 mandatów, więc żeby było parla 60% z tego składu, a 30% ma poparcia. Także będzie to jakaś koalicja. Czy będzie trwała koalicja? To też się okaże, bo takiej gwarancji oczywiście w tej chwili też nie ma. Czy też będzie to kolejna, krótkotrwała koalicja i kolejny wybor? Natomiast tak czy inaczej myślę, że będzie jakaś refleksja w społeczeństwie bułgarskim po tym, co zdarzyło się w Polsce w 2023 roku. To było obserwowane. Po tym, co zdarzyło się w Węgrzech, miesiąc temu niespełna, to też było obserwowane, no jaki będzie wynik wyborów i z kim ewentualnie Rumen Radef by tworzył nowy rząd. Natomiast nie ulega kwestii, że dla Bułgarów będzie to wielkie wyzwanie, bo pamiętajmy, że przed nimi jest kwestia odpowiedzi na wiele pytań. Po pierwsze, kim będą w Unii Europejskiej? Po drugie, jakie będzie sytuacja ich energetyczna. Po trzecie, wreszcie, poziom, prawa poziomu życia. No i to, co na sztandarach się wiezie, czyli korupcja i walka z, z oligarchami. Nie wiem, zostawiam pana w bardzo trudnej sytuacji, bo chcę zapytać króciutko na koniec, co z Ziobrą i Romanowskim zostaną? Albo dokąd pojadą, tak króciutko da się? Znaczy wiadomo, dokąd nie pojadą, bo pan prezydent, pan ambasador Rose wyraził pogląd, że Stany Zjednoczone nie rozważają takiego rozwiązania. No i może na A zatem są trzy ten. wybory, albo mhm. Warszawa, albo dalej na wschód. Jasne. Profesor Bogusław Liberacki z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję, miłego dnia życzę.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 jest taka, jaka być powinna, tak? Rozumiem. O, bo ona y, gdzieś tam realizuje y, to y, ten charakter wzajemności y, tych umów. Czy pani, y, bo być może pani nie wie, być może pani wie, pani nas ile takich y, frankowych spraw toczy się w naszym kraju mniej więcej? No około 160-70 tysięcy, ale to się zmienia, bo te sprawy dość szybko się kończą teraz.